Przeczytamy dalszy urywek naszego rozważania z Ewangelii Łukasza, 3 rozdziału, od wiersza 9 do 20. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając brzegi. Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też cel celnicy, by dać się okrzyć i mówili do niego, Nauczycielu, co mamy czynić? On też rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, Jak chcę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do leża swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę, a tetarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony, brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. Werset. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie Ojca, Mamy, Abrahama. Ostatnio zwróciliśmy uwagę na to, że Bóg nie ma wnuków, ale tutaj mamy też taką ważną informację co do zasady nawrócenia. Najpierw jest wolna łaska. Najpierw jest nawrócenie do Boga, zrozumienie, że Bóg jest święty, a ja jestem grzesznik. I dla grzesznika nie ma miejsca przy świętym Bogu. Chyba, że przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa ten grzesznik zostanie uznany za świętego. Bo grzesznik nie może nic zrobić, żeby przestać być grzesznikiem o własnych siłach. I właśnie upamiętanie, pokuta, stary przekład mówi, yy, uznanie, Biblia Brzeska używa słowa uznać. Czyli yy, musimy rozumieć, że chodzi o to, że ja przez wiarę jako grzesznik uznaję, że bez Jezusa nie mam szans. Jestem brudny grzesznik i na tym polega upamiętanie, że rozumiem, że tylko przez działanie Boga mogę przyjść do Boga. I dopiero potem jest miejsce na owoce. Kiedyś Christian Rozental rozważał 15 rozdział Jana, i dał przykład jabłoni. Jeśli jabłoń jest żywa, to nie trzeba jej wydawać rozkazów, żeby wydawała owoce. To jest po prostu jej naturalne życie, że ona wydaje jabłka. Natomiast gdy jest martwym wyznawcą, z zewnątrz wyglądającym na jabłoń, to możemy drucikiem przywiązać jabłuszka, Możemy udawać. Więc tutaj Jan zwraca uwagę. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Najpierw jest upamiętanie, a potem w wyniku tego, że w człowieku jest nowe życie, jest miejsce na owoce. A nie odwrotnie. W religijnym świecie jest odwrotnie. Zapracuj na zbawienie. Wtedy być może, jak będziesz przez całe życie ciężko, pracował, to w dniu ostatecznym zważymy Twoje dobre uczynki i być może się załapiesz. To jest całkowicie typowe dla wszystkich religii, dla wszystkich światowych systemów. Tylko w chrześcijaństwie jest tak, że to Bóg po sobie Pana Jezusa Wziął na siebie całą karę winnego grzesznika i zgładził grzechy. I niestety w chrześcijaństwie też wkradły się systemy ze świata, światowość. I też wielu udających chrześcijan albo myślących o sobie, że są chrześcijanami, ale w praktyce będący tylko wyznawcami, myślą tak jak buddyści, jak muzułmanie, jak wyznawcy tych wszystkich światowych religii. Czyli, że najpierw moje ciężkie działanie na to, żeby się zbliżyć do Boga, a potem być może Bóg uzna, że się załapałem. Nie. Tutaj widać, że już Jan pokazuje owoce godne upamiętania. Najpierw wierzę, że bez Boga nic nie mogę, Wiem, że On znajdzie rozwiązanie. I to widzimy przez całą Biblię. Wszędzie, od początku. Już sam przykład pierwszego Abla. Abel złożył lepszą ofiarę niż Kain, uznając, że to, co wcześniej zrobił Bóg, czyli że zwierzę zostało zabite za Adama i Ewę albo zwierzęta, i odzienie ze skór, czyli wskazuje na krwawą ofiarę Pana Jezusa. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. I później wszyscy ci święci ze Starego Testamentu, których obserwujemy, każdy z nich uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Jest to po prostu tak jak o Dawidzie czytaliśmy w Rzymian że Bóg bezbożnego uznaje za sprawiedliwego na podstawie wiary tego bezbożnego. A potem jest miejsce na owoce. Naturalną rzeczą jest, jeśli jest życie, to są owoce. I co tutaj widzimy? plemie jaszczurcze albo żmijowe, czyli tych faryzeuszy, którzy zewnętrznie wyglądali na sprawiedliwych przed ludźmi. A Jan mówi, o nie, to tak nie działa. Wydawajcie owoce godne upamiętania. Jeśli twierdzicie, że się upamiętaliście, to będzie zgodne ze sprawiedliwością Bożą działanie. Później widzimy, że Pan Jezus mówi wyraźnie, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie wyższa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, to w ogóle nie ma mowy o tym, że mamy cokolwiek wspólnego z Królestwem Bożym bo to życie z Boga daje faktycznie wewnętrzną moc, żeby działać przez łaskę Bożą, nie przez własną. To Bóg wywołuje ich cenie i wykonanie. Zanim mi się przypomniało, co nasz Pan powiedział troszkę później, co Wam mówią, czyńcie, ale według ich uczynków nie postępujcie. To jest bardzo złe świadectwo, że ktoś dobrze mówi, ale źle żyje. Stąd taka wielka potrzeba tego widocznego świadectwa nowego, duchowego życia. Ten rzecz mamy też i powiedzianą przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział. 7 rozdział od 16. Po ich owocach poznacie ich, czyż zbierają winogrona z cierni albo z postów figi,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 Tutaj, ktoś tak bardzo skrupulatnie czytając, mnie to słowo też kiedyś bardzo mocno oskarżało, bo tak mogłem powiedzieć, no w swoim życiu widzę rzeczy dobre i złe. Więc jak to jest, że z tego dobrego drzewa nie mogą złe owoce wychodzić? Ale myślę, że tutaj to jest tak napisane, można powiedzieć, w takim stylu, jak pisał Jan, że te dzieci światłości nie grzeszą. Kto grzeszy, z diabła jest. W ogólności taka jest prawda. Choć y, można powiedzieć w szczegółach życia wygląda to y, nie czarno-biało, ale w ogólności tak jest, że człowiek wierzący kieruje się wiarą. I tu jest powiedziane, że to, to drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. To jest y, też i ta sama nauka, która płynie z 15 rozdziału Ewangeliana, wiersz drugi. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, podcina. A więc ten, który tak jakby rośnie z tego krzewu, czy ta, no, ta latorośl, ale jednak nie ma tych winogron, można powiedzieć, na, tych, na tej łodydze, to znaczy, że to jest niepotrzebne, jest to martwe i ogrodnik to odcina. A więc mówiąc najkrócej, świadectwem nowego życia jest pobożność. I teraz musimy też i to zauważyć, czy tak wziąć pod uwagę, że to nie jest mowa do chrześcijan, tylko to jest mowa do Izraela, który dopiero miał pokutować i czekać na Mesjasza. Więc to nie są chrześcijanie, do których te słowa są kierowane. Ale pewne podobieństwa możemy też zauważyć. Ale co chciałem podkreślić? Dziewiąty wiersz, streszczając, mówi pokutujcie, czyli pokuta albo śmierć. Albo y, uniżasz się przed Bogiem, y, albo piekło. Czyli albo dobry owoc, albo wycięte, Bogiem rzucone. Jest to bardzo surowe zdanie, ale to jest tak, jak powiedziane też i ogólnie Ewangelia, treść Ewangelii, Ewangelia na trzeci rozdział. Kto nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. Ten gniew Boży ciąży na nim. A więc ci, którzy Wyznawali te swoje grzechy, dawali się ochrzucić chrztem nowym, przyznawali się do swojej winy. I też chcieli, byli gotowi do zmiany tego życia. Jeszcze tak jeden krok tylko w tył chciałem zrobić, żeby to podkreślić. Nie wiem, czy żeśmy to wcześniej zauważyli. Mamy na myśli wiersz czwarty. Głos wołającego na pustyni. Oczywiście, że to był głos Jana. Ale Bóg mówił Jego głosem, a więc ten Boży głos Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego Zauważmy, że tu chodzi o to, że życie narodu wybranego z Bogiem Można powiedzieć zanikło Jak kiedyś mój teść mówił, jak którzyśmy razem wycinali Te chwasty pomiędzy płytek betonowych Mówił, zarosła ścieżka do Domu Bożego i to zdanie takie błahe, ale bardzo mi to zapadło rzeczywiście, że to Boże życie umarło. Można powiedzieć wygaszono lampy, zamknięto wrota, ustała służba, kadzidło przestało wznosić się do góry. Choć wiemy, że w tym czasie to wszystko jeszcze funkcjonowało, ale to nie cieszyło Boga. Jak mówi Izajasz, usuncie wrzask waszych pieśni. To wszystko niby się odbywało, ale to nie było Bogu miłe. I jeszcze jedna rzecz w tym dziewiątym wierszu. Tu jest mowa do tych, którzy by nie pokutowali, że zostaną wycięci, tak jak drzewo, które nie wydaje owocu i wrzucone w ogień. I to mi też przypomina to, co jest powiedziane o Panu Jezusie przez proroka Izajasza. A chciałbym to przeczytać z dziejów apostolskich. To są te słowa, które Eunuch czytał. Ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, 33 wiersz pod koniec. Bo życie Jego z ziemi zgładzone zostaje. Oczywiście wiemy, że to są słowa prorocze o Panu Jezusie. Czyli On to świadczy o Jego nagłym zgonie. I tak nieodparcie te słowa, akurat chociaż odnoszą się do grzesznych ludzi, to można powiedzieć e, spełniły się w Chrystusie, którego życie nagle zostało usunięte z ziemi. Wiemy, że On został osądzony jak największy z grzeszników. On przyjął zapłatę za nasze grzechy. A więc on tak jakby stał się tym wyciętym drzewem, rzuconym w ogień. Ten jedyny, który był sprawiedliwy, cierpiał za nas niesprawiedliwych. On tego, który, Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Więc można tak powiedzieć, patrząc w przód, widzimy ten straszliwy sąd Boży nad niepokutującym człowiekiem. Ale też i sąd nad Synem Bo Boga, własnym Synem właśnie z powodu naszych grzechów. I my możemy teraz tak śmiało patrzeć w przód, chociaż nasze życie jest tak bardzo niedoskonałe. Tak jak o uczynkach bieżących. W pewnym momencie apostoł Paweł pisze, bo to wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. To jest list do Efezji. Chrystus został wycięty jak to drzewo, po to, żebyśmy my mogli wydawać dobre owoce. i siekiera do drzew korzenia, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Był czas prawa około 4 lat i on się zakończył. Przez ten czas nie było istotnych zmian, ale teraz ten czas bardzo szybko posunął się naprzód. Proroctwa praktycznie się wypełniły lub są w przededniu wypełnienia. Przychodzi Mesjasz i jest całkowicie nowe prawo, które mówi, kto uwierzy w Syna Bożego jako tego posłanego, wybranego. ma zgładzone grzechy i nie stanie na sądzie. I w tych dalszych słowach tutaj zauważamy od 10 wiersza i dalej chodzi w tym wszystkim o wewnętrzne nastawienie, o wewnętrzną miłość. To, co Pan Jezus powiedział, miłości pragnę, a nie ofiary. Nie chodzi o wypełnianie jakichś tam przepisów, ale chodzi o ogólne nastawienie, że właśnie każdy nawrócony zna swojego Pana, zna Jego wolę i pragnie to czynić, co mu się Jemu podoba i widzi wszelkie potrzeby wokół siebie, jakie istnieją, i On z głębi serca wypływa to, co do Niego należy. Dlatego tu jest napisane, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie i tak dalej. Dlatego Jan, ten rozdział, który się zaczyna przyjściem Mesjasza, Wskazuje, że ten czas sądu mocno się przybliżył dla tych, którzy nie uwierzą w Pana Jezusa. Tutaj mamy specyficznych słuchaczy tych słów, czyli tych, którzy wmawiali w siebie ojca, mamy Abrahama i jak pamiętamy z kontekstu Feryzeusze potrafili dawać nawet dziesięcinę, skopry, ruty, pietruszki, mięty, przecedzali komara. I równocześnie wiemy, że jak mieli starego, schorowanego ojca i jako, bo wtedy nie było systemu emerytalnego, to było normalne, że obowiązkiem dzieci jest zapewnienie bytu rodzicom, jeśli popadają w biedę. Zresztą dzisiaj też ten obowiązek jest. On jest czasami zdjęty przez system socjalny z barków dzieci. Natomiast jest to świeżutki wynalazek, nie starszy niż 100 lat. I szybko ten wynalazek też zbankrutuje. Ale wracając do sedna. Więc byli to tak zdemoralizowani ludzie, że nawet własnym rodzicom nie chcieli pomóc. I obok też chodzili tacy, którzy nie mieli żadnego ubrania. Nie mieli żadnego jedzenia. A oni... Uważali, że to jest w porządku, że w tym przepychu żyją. Ezechiela 16, rozdział kiedyś czytaliśmy. I tutaj jest 49 werset. Oto winą Sodomy, Twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba. I bez troski spokój. Wraz ze swoimi córkami lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. I co tutaj widzimy, że ona jest nazwana, Sodoma, siostrą Izraela. Czyli tych takich przewodników tego ludu, tą charakterystykę, którą Pan Jezus tutaj potępia, a wcześniej Jan, chrzciciel, widzimy, że to jest taka charakterystyka, że mieli nadmiar, a zakon mówił wyraźnie, że przychodnia i ubogiego mają wspierać, że to nie jest neutralna rzecz, że jeżeli ktoś był z tego narodu, to takie minimum socjalne mu się po prostu należało od bliźniego, który miał dwie suknie, który miał nadmiar jedzenia. Bo dzisiaj oczywiście w naszej części Europy na całe szczęście żyjemy w takim dobrobycie, że to ma znaczenie mniej spektakularne, bo gdybym ja chciał oddać komuś z sąsiadów drugą parę dżinsów, no to by uznał, że go obrażam, bo on ma prawdopodobnie nie mniej ode mnie. I to są rzeczy, które... Tu trudniej jest stosować. Natomiast mamy mieć takie nastawienie, że jeżeli faktycznie się pojawi ktoś z potrzebami, to należy te potrzeby zaspokoić. I one nie mogą być ignorowane. Bo inaczej nasza pobożność nie będzie wyższa niż pobożność faryzeuszy i uczonych w Piśmie z tamtego okresu. I tutaj widzimy, że nie jest naruszany porządek. Dwunasty werset. Przychodzili celnicy, aby dać się ościć i mówili do niego nauczycielu, co mamy czynić. I spodziewalibyśmy się, no zaraz, celnicy, poborcy yy, podatku w imieniu cesarza bezbożnego władcy. No, bardzo ciekawa odpowiedź, jaka tutaj by padła, ze strony Jana. Co mają czynić? No, na logikę ludzką przestańcie być celnikami. Ale odpowiedź jest zaskakująca. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla Was ustalono. Czyli po naszemu, jeżeli urzędnik by usłyszał takie słowa, to nie wydziwiaj, jeżeli przepis mówi, że ma być jeden załącznik do podania, to ma być jeden załącznik do podania, a nie dla Twojego widzi, mi się weźmiesz dwa załączniki, żeby Tobie potem było wygodnie. Albo jeżeli opłata jest 200 zł, to weź dokładnie 200, a nie, że jeszcze żądasz różnego rodzaju pokwitowań, załączników, kombinacji, a może jeszcze łapówki. I to są właśnie proste rzeczy. Żołnierze, znowu spodziewalibyśmy się, służą. Diabłu na ziemi, czyli cesarzowi, który się podaje za Boga. Co mamy czynić? Albo Herodowi, drugi nie lepszy. A on im mówi, na no nikim nic nie wymuszajcie, nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Czyli wykonujcie uczciwie pracę, którą macie. Mamy to powtórzone w nauczaniu Pawła że jeśli jesteś niewolnikiem, nie trap się tym, jeśli zostałeś powołany jako niewolnik, ale jeśli możesz zostać wolny, raczej korzystaj z tego. Więc tutaj też, jeżeli możesz zmienić zawód żołnierza na inny i czujesz, że to ci doskwiera, albo możesz zmienić zawód na inny, będąc celnikiem, bo ci doskwiera, no to raczej korzystaj z tego. Ale jeżeli nie, no to wykonuj uczciwie pracę żołnierza i celnika. wiesz, mówi o takich, co mamy czynić. I tak mi przyszło na myśl, kochani, że wtedy jakże ten lud był w wielkim niedouczeniu i niedoczytaniu. Bo oni pytali ze względu na to, że przecież było napisane, co mieli czynić. I oni powinni to wiedzieć. Bo raczej tutaj Możemy podejrzewać, że przychodzili jednak Żydzi do Jana Chrzciciela. I, I on im po prostu podaje takie proste zasady. Te, które są były akurat problemem w ich życiu. I... On im pokazuje, że nie wypełniają to już też Paweł wspomniał tej miłości bratniej i tym samym wskazuje na to, żeby oni to zaczęli czynić. To wtedy będą i te Boże przykazania wypełniali. Oni tego nie czynili i dlatego mieli problem sami ze sobą. Kochani, dzisiaj może nie mamy tego zakresu problemów, ale Wielu wierzących pyta i zastanawia się nad tym, że jeżeli coś jest w Biblii napisane tak czarno-białym, to to mogę czynić. Ale jednak Słowo Boże podaje nam i byłoby bardzo dobrze, żebyśmy bezpośrednio Boga pytali, co więc mam czynić, co mam uczynić w tej sprawie żebyśmy pytali Boga. Jeżeli nie znajdujemy w Słowie Bożym odpowiedzi, to Bóg nam da odpowiedź w różny sposób. Tutaj, oczywiście, ta odpowiedź była czarna i biała. Tak i wcześniejsze wers wersety nam o tym wspominały. Ale yy, są takie sytuacje, co do na przykład moralności, co do ubioru. To są problemy dzisiejszego świata. Dzisiaj mamy problem w małżeństwach. Kto ma być głową, a kto ma być uległy. Kiedyś nie było tego problemu, ale dzisiaj to mamy. I coraz bardziej ta sprawa się tak mocno zacieśnia, że trudno jest, y, trudno jest odpowiedzieć na to, dlatego że jest nagminne to. Ale Słowo Boże nam pokazuje, jeżeli jesteśmy uważnymi czytelnikami Słowa Bożego, ale też i modlitwa y, przed Bogiem nasza, nasza jest szczera, to też i Bóg nam odpowie na to pytanie, co mamy czynić. Nie potrzeba jechać yy, do Waszyngtonu ani do Moskwy po to, żeby się dowiedzieć, co mamy czynić. Wystarczy wziąć szczerze Biblię do ręki, uklęknąć na kolana i Bóg nam na to odpowie. Księdze jest, ale tam jest taki fragment, że to z tych proroków tam później, że ten kapłan miał być tam, miał nauczać lud i to prawdziwie miał go uczyć, a on tego tak nie czynił żeby pouczać, żeby tam odwrócić niejednego od tej złej drogi żeby nawracać taki mi, Bóg tak przypomniał przez tego proroka, co ci kapłani mieli robić po prostu oni zaniechali tego, tej swojej służby i teraz zobaczmy, skąd e, teraz się pojawił. Malachiasza, drugi rozdział. No właśnie. Tak właśnie. Patrzę, miałem to tutaj. i To jest gdzie dalej? E, drugi rozdział. A teraz wy, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mój Pan Zastępów. Szósty werset, prawdopodobnie. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego warkach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i w prawości postępował ze mną. I wielu powstrzymał od winy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi. no, no Zobaczmy, taki Bóg ma, miał, miał no i oczekiwał od tych kapłanów takie, takie postawy i zobaczmy w końcu teraz właśnie Bóg dał takiego kapłana Jana i tak y, szczerzy ludzie po prostu no, wprost się zapytali co mamy czynić rzeczywiście oczekiwali a ten Jan właśnie odpowiedział im i nauczał właśnie jak mają postępować i zobaczmy i dalej cóż, może powiedzieć, tak się wydaje trudnego, rzeczywiście wysłuchać tak jak oni powiedzieli kto ma dać suknię, pomóc to ma pomóc o możliwość to pomóc być uczciwym w pracy, czy też no, o żołnierzach właśnie. Jak popatrz, nieraz myślę właśnie tutaj o tym fragmencie, to w sumie ci żołnierze, czy akurat ci słyszeli, co pilnowali Pana Jezusa i później, jak się dowiedzieli o tym, że to e, Pan Jezus no, zmartwychwstał, to poszli i w sumie co oni zrobili. Zupełnie odwrotnie niż tutaj e, byli nauczani. Takie to po prostu no, przykre zestawienie, prawda? Ale o co mi chodzi? Yy, dla nas, właśnie my też, Bóg nas po prostu postawił jako na tej ziemi. Też, abyśmy po prostu yy, niejednego odwrócili od tej złej drogi, yy, no, byli tym wskazaniem, drogowskazem. W tym po prostu, właśnie, no, być jak ten Jan, właśnie i, i uczyć po prostu też i być świadectwem. No, w tej, można powiedzieć, tej mozolnej pracy, w tym. W tym codziennym życiu po prostu być tym dobrym świadectwem, przyciągać innych do Pana, żeby szli za Panem, żeby właśnie te umudlałe kolana prostować. skawienia naskawienia dostąpiłem 164 mm